Witam w 77. odcinku z cyklu Filmy Zimowe, czyli podcaście, w którym omawiam rzeczy związane z zimą. Twory, kultury powiązane z tą porą roku, filmy, komiksy, książki, co akurat przyjdzie mi do głowy, czy do rąk, wpadnie i przeczytam. Wywodzi się to stąd, że ja początkowo zacząłem recenzować filmy zimowe, ale w trakcie całego cyklu wdarły się tutaj różne elementy kultury. Tak jak w tym powoli wdziera się książka To coś w śniegu Shona Adamsa, która jest na półce. Ponoć ironiczna, zabawna powieść prowokująca do myślenia, pełna absurdalnego humoru rodem z Monty Pythona. Na arktycznej stacji naukowcy siedzą i widzą coś w śniegu. Książka krótka terror Dana Simonsa to jest też taki wyrzut sumienia, który tutaj w końcu musi wpaść. Przez to, że nie przeczytałem książki, to nie mogę przejść do serialu, który właśnie powinien się pojawić w tym cyklu. No, odkładam to odkładam, bo Dan Simons bardzo długi ale dzisiaj, jako że jest to 77, to można powiedzieć, że kojarzy się to trochę z 2-2. Siódemka do dwójki jest podobna. Dlatego zaczniemy sobie double feature'em. I zaczniemy sobie oczywiście niekonwencjonalnie, ponieważ będzie to film, w którym nie ma śniegu, <śmiech> ale jest filmem zimowym jak najbardziej. No gdzieś, no można tak naciągnąć, że ten śnieg jest na szczytach gór, ale... Jest to film bardzo narciarsko snowboardowy, gdyż spora część akcji dzieje się na kolejce, na wyciągu narciarskim. A mowa o filmie z tego bieżącego roku 2024, Elevation, wyreżyserowanego przez Georgia Nolfiego. Mamy tutaj Antoniego Maki, Morene Bakkarin Karin i Medi Hesson. Jeśli mówią wam coś te nazwiska, to jesteście bardziej obeznani, gdyż one nic mi nie mówiły, ale nazwisko Nolfiego, jak sprawdziłem, to jego debiut był w 2011 roku i ów debiut do u mnie dostał 8 na 10 punktów, czyli bardzo dużo, choć teraz jakbym zerknął na to jeszcze raz, to pewnie by to zmalało hmm, film popularny. Bo na początku y, 10 roku, 2010 dekady, Philip K. Dick był popularny. Teraz coś tak, Philip, pamięć po nim przycichła. Y, mówię o The Adjustment Bureau, czyli ekipa dostosowawcza. No ciężko to przetłumaczyć na polski, nawet nie wiem jak to na czy to po polsku jakoś było wydane znaczy było wydane, bo ja chyba to kupiłem na DVD była to ekranizacja opowiadania Filipa Kadika z Mattem Damonem i Emily Blunt pamiętam, że dali radę wtedy dali radę, bo to było z dużym budżetem e, nadzieja, że wypali tam ten film tak jak wypalił raport mniejszości Spielberga e, który też był oparty na małym opowiadanku gdzie mamy jakiś koncept, który można rozwinąć i popisać się właśnie. Dlatego y, opowiadania Dicka były dobre, aby na wierąkszą skalę je interpretować. Elevation to coś, co ma w sobie science fiction również, ale bardziej powiedziałbym, że jest to thriller akcji czy horror, to nie wiem. Mamy tutaj walkę z potworami. To jest trochę tak jak ciche miejsce reklamowane i zacząłbym od takiej parodii, że takiego wyśmiania tego nurtu nazwiał, nazwałbym to zmysłowego, że no, gdyby Monty Python nadal funkcjonował, to zrobiłby taki sketch, jak mieli sketch, w którym... Um, gdzieś w studiu telewizyjnym było zaproszonych kilku gości i jeden coś słabo słyszał niskie tony, drugi słyszał wyższe tony, trzeci musiał mówić szeptem, a jeszcze inny musiał mówić jakimś takim paranoicznym krzykiem i po pewnym momencie każdy prosił każdego, żeby do niego troszkę ciszej mówił, ten troszkę wyżej i do siebie tak krzyczeli na przemian po prostu tworząc jakiś totalny dom wariatów. I tutaj ja bym powiedział, że mamy do czynienia z potworami, które nie wychodzą poza 2444 metrów w wysokości nad poziomem morza. <głos> Dlatego ludzie ukrywają się w górnych partiach gór. No i wcześniej mieliśmy potwory, które tam nie widzą, tylko dobrze słyszą. Te znowu czują gaz, czyli powietrze wydychane przez ludzi. Więc no, mamy tutaj pokazane takie skupiska E, ludzi, którzy właśnie no, mieszkają w górnych częściach gór, tak? E, jakieś Na stacjach badawczych. E, w... <grywia> no, no i czekam, co oni jeszcze wymyślą, bo będą potwory, które na przykład nie widzą ludzi, którzy skaczą na prawej nodze, więc, a, a inna rasa potworów z innej planety na lewej nodze, a trzeba będzie jeszcze się czołgać. I, i na tym będą oparte filmy. I, I trochę tak jest, że ten film oparty jest na tym pomyśle, że potwory nie wychodzą wyżej niż 2440 metrów nad poziomem morza. No na tym jest oparty ten film. Co prawda, ja dałem mu 5 na 10, ale jest tutaj trochę... No jest tutaj trochę smaczku, ale jest też trochę do pośmiania się, powiedziałbym. Sprawnie zrealizowane, efekty specjalne, CGI, no na poziomie, jakoś tam to się ogląda, szczególnie w kinie, na dużym ekranie. A mamy takie sceny, jak te potwory biegną, biegną, a nasi bohaterowie oczywiście uciekają w górę, do góry, góry. No i mamy takie pachołki, za które jak oni już przeskakują, to te potwory, o, oh, już dalej nie idę. Dlaczego? Nie wiadomo. Okazuje się pod koniec filmu. A to, co się okazuje, to jest tak po prostu niewpływające na fabułę, że no, no, no nawet Shyamalan by tego nie wykorzystał. I widzimy oczywiście spojrzenie w niebo i możliwość sequelu. Więc no, czym są te potwory? Czy przybyły z kosmosu? Czy są wytworem człowieka? Tego się dowiecie. W trakcie seansu, a właściwie pod koniec seansu, bo to jest taka walka o przetrwanie, chodzenie, no i właśnie jak oni, jakby główny McGuffin to jest chyba poszukiwanie lekarstwa dla syna tego głównego bohatera, tego czarnoskórego gościa, bo jego dziecko jest chore na astmę, więc oni chcą gdzieś tam przejść. I początkowo wychodzą, ale trafia się potwór, więc wracają do góry. No to myślą, że przejdą tam tunelami. I tymi tunelami będą przechodzić. Ale okazuje się, że te tunele to są poniżej tej linii, gdzie potwory dobrze się czują. No więc oni tam decydują się wchodzić, potem uciekają. Ale dobra, ale gdzie tutaj jest zima? No góry, okej, okay. te góry nie są ośnieżone. Tak jak zimą, powiedziałbym, że to są takie jakieś pój wczesno-jesienne klimaty albo yy, wczesno-wiosenne yy, klimaty, gdzie jeszcze te, te, te butwiałe liście leżą. Ale dlaczego ten film chce dać do sekcji filmów zimowych? No właśnie dlatego, że mamy tutaj świetną sekwencję rodem z filmu Frozen. Frozen, ten horror o dwóch narciarzach, którzy są zaklinowani na wyciągu na ziemią całą noc, a na dole wilki grasują i, i właściwie półtorej godziny mamy tego Filmu dla maniaków, taki maniacki film, tylko na kolejce górskiej, więc tamten film, jakby polecam, bo to jest jakby esencja narciarstwa. Tutaj mamy trzech aktorów, którzy jadą na tej kolejce górskiej właściwie uciekając przed tym potworem no za bardzo no, ci którzy jeżdżą na nartach to wiedzą, że, że te kolejki to, to, to, to nie jadą dosyć szybko nie wiem, 20 km na godzinę 10 szczerze mówiąc nie wiem pewnie też zależy od kolejki więc oni uruchamiają kolejkę, wsiadają na nią i chcą jechać do góry i jednocześnie odwracają się i ostrzeliwują tego potwora no myślą, że w ten sposób będą mogli strzelać i może szybciej iść do góry niż biec. Wydaje mi się, że ta sekwencja trwa tak gdzieś z 10-15 może minut, aczkolwiek pewnie dlatego, że się w niej rozsmakowałem, to um, tak długo mi się wydaje, że to 15 minut to jest długo. Myślę, że to te 15 minut to jest cała ta walka z potworem. I kiedy oni wsiadają, to jeden członek tej ekipki jest właśnie wcześniej zaatakowany przez potwora i on ucieka pieszo. I tutaj mamy taki ciekawy moment, że facet z babką jadą już na jednym krzesełku, tak? bo to jest takie krzesełko. Ostrzeliwują potwora, a drugi, trzecia dziewczyna, która tam jest, wchodzi po takim maszcie, bo... Ta kolejka jest trzyma się na masztach. Co jakiś czas jest maszt, który powoduje, że te kable, które ciągną krzesełka, no to one nie opadają aż do ziemi. No i ta kobieta jest wyżej niż ci, co jadą. Wchodzi na ten maszt i teraz czeka, aż jej koledzy podjadą tą kolejką pod jej maszt i ona będzie chciała skoczyć z tego masztu. No i teraz ona w pewnym momencie skacze na ten maszt i jadą dalej w górę, ale tak się akurat złapała, niefortunnie, że ona zwisa. No więc jest napięcie, że ten potwór ją dorwie, ale co się dzieje? No wreszcie się dzieje to, co no, no ludzka logika nakazuje, że jak ten potwór będzie skakał po tej kolejce, no to jednakże te rury, nie, nie rury, to są takie kable grube, spowodują, że ta kolejka zacznie się bujać, dziewczyna spadnie albo po prostu ta talina pęknie albo zleci w dół. No i tak też się dzieje, że ten potwór chyba zrywa kabel i ta kolejka opada w dół i oni nie docierają do tych pachołków gdzie są bezpieczni więc schodzą z tej kolejki i zaczynają już biec na nogach, pieszo do góry no i uciekają przed tym potworem ale dlaczego jest to dobra sekwencja jakby narciarsko-zimowa no właśnie dlatego, że Ci wszyscy, którzy jeżdżą tego typu kolejkami, no to zwykle tam, no co można robić na tej kolejce na nartach? No nudzi się człowiek, więc wymyśla sobie różne scenariusze albo rozmawia. I scenariusze są dwa. Właśnie taki jak został pokazany, że jakiś pracownik tam, nie wiem, wychodzi na ten masz, albo twój kolega i pytanie, czy dałoby się wskoczyć z tego masztu na kolejkę? To są takie pytania narciarzy, ludzi, którzy jadą. Albo, czy gdyby zatrzymali nas na tej kolejce, to czy byśmy zeskoczyli na ten maszt? Yy, I uciekli, prawda, no bo no ja miałem wiele takich schiz, yy, nazwijmy to, że kiedy kolejka się zatrzymała, to już ona nie ruszy i teraz będę miał problem, żeby zejść do domu, wrócić i zeskoczyć, nie da się, bo jest za wysoko, połamę sobie nogi, no trzeba by jakoś dojść do tego masztu. Więc tutaj mamy taką scenę, że my jedziemy i ktoś musi w ruchu tej kolejki wskoczyć na krzesełka. I to wchodzenie i schodzenie w ruchu to jest też jakby największa bolączka wszystkich początkujących narciarzy. Bo wszyscy boją się, mając przywiązane deski do nóg, wsiąść na ten orczyk czy na ten wyciąg właśnie w ruchu. Bo no, nie może się co chwilę zatrzymywać ta kolejka. Niby te krzesełka, one tak delikatnie zwalniają, e, kiedy wsiadamy, ale one cały czas jadą. To, to, to po prostu trzeba się nastawić, że my o, stoimy. I w dupę uderzy nas to krzesełko i będzie posuwać do przodu. I ten moment właśnie, kiedy my stykamy się z krzesełkiem, z orczykiem jest najbardziej niepokojący, bo, bo wiemy, że on nas porwie, że, że to będzie jednak takie szarpnięcie i no wtedy dzieje się dużo wypadków, tak? Ludzie spadają, jak to coś spadnie, no to wtedy ekipa Właściciele muszą zatrzymać tę kolejkę, muszą ludzie wsiadać, nie wiem, zbierać się albo uciekać na bok, żeby znowu ich w głowę to nie walnęło. Więc tutaj ten lęk narciarski, czy początkujących bardziej narciarzy, jest pokazany i podniesiony do rangi właśnie wskakiwania na kolejkę, kiedy jeszcze potwór grasuje. No i, i to jest właśnie taka, powiedziałbym, maniacka scena dla wszystkich miłośników narciarstwa gór. I ciekawe jest właśnie to, że ta kolejka narciarska jest uruchomiona, kiedy no, nie ma śniegu, tak, nie ma tego sezonu narciarskiego, więc tutaj jest to uciekanie jakby bez nart, ale klimat narciarski jak najbardziej się pojawia, bo narciarze, którzy chcieliby pojeździć na nartach latem chociażby, to przecież spacerując po górach również widzą pozosta pozostałości, co ja mówię. Za bardzo to post-apo mi weszło. To widzą po prostu te maszyny kolejek narciarskich, które często na stokach latem są po prostu wyłączone, bo no, nikt tam nie wjeżdża, tylko raczej ludzie wchodzą. No powiedzmy, no na Kasprowy to ta kolejka chyba chodzi cały rok, jakby tam ktoś chciał wyjść. Znaczy wyjechać zamiast wychodzić pieszo, żeby sobie pooglądać widoki. Ale na, na tych mniejszych stokach to się po prostu nie opłaca. Więc często jak spacerujemy po górach to widzimy, a zobacz, tam jakiś mały orczyk, tam jakieś, jakieś krzesełka. Więc po prostu jest to przesympatyczna scena, która ma właśnie, buduje takie nadzieję na dobry sezon narciarski 24-25. Chociaż e, pierwszy śnieg to już chyba był w listopadzie jakoś. Znowu udało mi się wtedy być u babci i udało mi się uciec przed tym śniegiem e, w samochodzie dojechałem do babci w miarę, jak tak padało trochę, a potem jak już zapadało wszystko, to byłem bezpieczny u babci i wracałem do Krakowa, jak już ten śnieg stopniał, tak więc bezpiecznie. Grudzień, jak na razie cały bezśniegowy, no więc tego klimatu filmów zimowych jeszcze mało. No i Elevation kończę Oceną 5 na 10, w Polsce to było jako strefa, no, czyli ta strefa, gdzie jesteśmy bezpieczni powyżej 2,444, chyba. <grywa> I drugi film, jaki będzie w tym double feature'owym starcie sezonu filmów zimowych, to będzie film, który chyba dzisiaj wieczorem obejrzę w kinie. Więc po krótkim intrze spotkamy się znowu po jakimś czasie tutaj u mnie czas upłynie. Bo będzie to ten bbizel, Bezel w nowy horror studia, które zrobiło Terry, Fary, Terry, Terry Faryera, Film o nawiedzonym jakimś domu, gdzie w trailerze bardzo dużo właśnie ujęć zimowych było. E, jako, że już obejrzałem wszystkie sensowne filmy w kinie, jakie wyświetlają, e, to nie mam co oglądać, więc wieczorem pójdę do kina na ten film, który mam nadzieję będzie zimowy i zobaczymy, czy było sens tracić czas. No to, to Ja raczej, no, umożliwając trailer, to będzie taki, taki horror no, do stracenia czasu, ale mam nadzieję, że te sceny ze śniegiem będą tam w takim natężeniu, jak w trailerze. Tak więc, kończymy ten taki luźny podcast, gdzie nie ma poważnych filmów, a właśnie wczoraj tak sobie patrzyłem, że dobry, bardzo dobry był film, ten zimowy, sceny, sceny zimowe z życia wzięte, kurczę, taki obyczajowy, zapomniałem tytułu w poprzednich odcinkach. Dobrze, kończę, bo już zaczynam się mieszać. Jeżeli macie... Znowu proszę o przypomnienia tych filmów zimowych, które są nowe, bo ostatnio no byłem jakby poza kulturą przez ostatnie 4 miesiące, podejrzewam, że jakieś seriale pewnie zimowe wyszły, no i wiem, że były jakieś takie dłuższe seriale zimowe, terror, to ja wiem, ale jeszcze jakieś inne. Możecie w komentarzach poprzypominać mi, dać propozycje, bo szczerze mówiąc nie jestem przygotowany na tę zimę. Na śnieg, puszysty, biały, miękki. Witam w drugiej części naszego double-fisherowego spotkania nagrywanej już w roku 25. Tak więc ten podcast 77 będzie łączył 24 i 5 rok, ale zanim przejdziemy do filmu, to właśnie nagrywany felieton z fantastyki. Omówię pewien felieton z listopadowego numeru fantastyki z 24 roku, gdzie na okładce jest nowa okładka z Urszuli Leguin, opowieści z Morza, takie smoki i na nagłówek wywiady z Grahamem Mastertonem i z Marekiem Piestrakiem. Kupiłem to właśnie dzisiaj na bazarku, kiedy mamy trzeci listopad, przepraszam, 3 styczeń. Właśnie starszy numer listopadowy. Kupiłem, bo oczywiście szukałem grudniowego Algernona Blackwooda, który wejdzie do Biblioteki Grozy. Znowu fantastyka wydała w grudniowym numerze w 24 roku opowiadanie Blackwooda, które nigdzie nie jest wydane. I znalazłem inny numer akurat, właśnie z felietonem Aleksandry Klęczar, pod tytułem Tchnienie zimy. E, właściwie wypadałoby go tutaj całego przeczytać, jednak najlepsze momenty przytoczę Wam, dlatego że po prostu świetnie, tak jak zarówno podcaster Skura, jak i Mando, manipuluje Aleksandra, aby jakieś dzieło kultury podporządkować pod dany cykl. Mówię tutaj o sobie e, i chociażby pierwszym, e, pierwszej części tego odcinka, który słuchaliście. No, nie ma śniegu, ale jednak film zimowy i ostatnio Hubert Spandowski e, zrobił pod, podobną przewrotkę, e, chociażby e, przy okazji filmu Identity, e, starszego filmu, takiego thrillera też dobrego, którego nieźle wspominam. A tchnienie grozy to Aleksandra zaczyna tak. Listopad, choć kalendarzowo jesienny, każe myśleć o nadchodzącej zimie. Chłód, krótkie dni i porywy lodowatego wiatru, zrywającego z drzew ostatnie liście, ciągle nam przypominają o zimie. Starożytnym, którzy choć nie mieli naszej naukowej siatki pojęciowej, byli bystrymi obserwatorami natury. Zima często kojarzyła się właśnie z północnym wichrem, co daje nam całkiem niezły pretekst, żeby poświęcić mu dziś trochę czasu. Przeczytałem to, ja myślę, jaki akapit, jak tu zamieszała w ogóle żeby sobie napisać, że mamy pretekst, żeby poświęcić mu trochę czasu. Ale komu? Chodzi o wiatr. I, i tchnienie zimy tak samo trochę manipuluje tym, żeby był to taki wietrzno bardziej felieton niż zimowy. Bo dalej leciem, lecimy o tym, że greckie słowo oznaczające północ to boreas i z tym boreasem wiąże się imię boreasza, bóstwa wiatru północnego. I tutaj jest właściwie ta historia o tym bóstwie, o tym Bogu wiatru, wiatr, wiatru północnego. Jest to jeden z bóstw wiatru, jest bratem wiatru południowego i Eurosa, wiatru e, wschodniego i najlepiej znanego nam Zefira letniego. Sztuka grecka pokazuje Boreasza jako dojrzałego mężczyznę o rozwianych, pokrytych lodem włosach i brodzie często obsypanej szronem, odziany w długi powiewający płaszcz. Surowy bóg lodowatych podmuchów wiatru, mieszkający na co dzień na szczytach odległych trackich gór, nie miał specjalnego powodzenia w miłości. Kiedy więc uznał, że pora zakładać rodzinę, zachował się jak typowy przedstawiciel heleńskiego panteonu, a mianowicie postanowił przemocą uprowadzić kandydatkę na małżonkę. Wybór upadł na królewską ateńską Orejtyję. Lodowaty podmuch porwał dziewczynę podczas przechadzki nad rzeką ilisos. Przepraszam ilisos i poniósł daleko w trackie góry. Orejtyja urodziła Boreaszowi dwóch skrzydlatych synów cherosów i dwie córki, z których jedna, uwaga, teraz tutaj miłośnicy zimowych filmów, Hione została pomocnicą i towarzyszką ojca jako bogini śniegu. E, Hione, bogini śniegu. Kto wie zresztą, czy i mama nie była częścią rodzinnego interesu z przynoszeniem zimy, jej imię znaczy w końcu ta, która szaleje w górach, Hione, ta, która szaleje w górach. I mitografowie spekulują, że mogła być traktowana jako bogini zimnych górskich powiewów. Boreasz bardzo poważnie, przynajmniej zdaniem greckich historyków, traktował swoje zobowiązania wobec żony. I tutaj mamy jeszcze kilka anegdot właśnie o tym, że e, o tej postaci. E, ja muszę, świetny polecam cały ten felieton jednostronnicowy na fantastyce Tchnienie Zimy. E, nauczyliśmy się dzisiaj o tym, e, co oznacza, co jest, kim jest Hione i kim był Boreasz. Więc ten boreasz bardziej taki wietrzny, lodowaty podmuch wiatru, ale śnieg to jest chione i, i właśnie tutaj jest ten myk zastosowany, że zaczynamy od od wiatru, a kończymy trochę na śniegu. Ja szczerze mówiąc nigdy nie przepadałem za właśnie szukaniem tych tropów greckich, gdyż w szkole pamiętam, aż za nadto musiałem czytać mitologię grecką, natomiast zaś na lekcjach religii nawiązania do Biblii były bardziej zaniedbane i te tropy również na języku polskim biblijne były, mniej zaniedba były bardziej zaniedbane, dlatego chyba bardziej teraz powrót do biblijnych tropów mnie rajcuje niż wracanie do właśnie greckiej mitologii. Trochę takie mi się to wydaje szkolne zawsze i nudne, mam złe wspomnienia trochę. Ale tchnienie zimy Aleksandry Klęczar przeczytałem naprawdę z miłością z przyjemnością też wywiad z Grahamem Mastertonem w tym numerze jest jednak do fantastyki powrócimy w cyklu Biblioteka Grozy kiedy nabędę w przyszłym tygodniu to opowiadanie z goblinami w tytule Blackwooda a teraz przejdźmy do tego filmu, który obejrzałem właśnie w zeszłym roku i teraz do niego wracam. Będzie to trochę wyzwanie dla recenzenta, gdyż mamy do czynienia z filmem segmentowym, nowelowym, gdzie ostatni segment to film zimowy. Mowa o horrorze Bizel, który nie ma nic wspólnego z osami. U mnie dostał 4 na 10 jako całość. E, film obejrzany e, po, po strefie o, opo, o, opowiad opowiadanej jejku. E, Bizel. to horror thriller w reżyserii Arona Fratkina. Um, luźno, gdzie gdzieniegdzie można znaleźć informację, że luźno inspirowane jest opowiadaniem Lovecrafta Sny w domu wiedźmy. Mamy tutaj do czynienia z jednym domem. Z jednym domem, w którym toczą się trzy historie. Godzina 20 minut. I teraz pierwsza historia wydaje mi się, że jest chyba najlepsza. Nie jest zimowa, ale tylko krótko opowiem, że... Poznajemy ten dom, poznajemy cały setup dzięki takiemu filmowcowi, taki filmowiec wynajęty przez gościa, takiego grubego gościa, który podejrzany to gość jest o zabójstwo swojej żony. I ten gość wynajmuje filmowca, który to filmowiec ma nakręcić taki reportaż o nim. No oczywiście w trakcie tego reportażu okazuje się, że to ten facet w jakiś tam sposób jest zamieszany, a jest zamieszany w sposób, już jak sam plakat nam zdradza, w sposób yy, demoniczny. Yy, będziemy mieli tutaj do czynienia z demonem, yy, z jakimś duchem, który opętuje ludzi, yy, no... Tych, którzy wejdą do piwnicy. Tam w piwnicy jest najgorszej. Ale, ale powiedziałbym, że w tej, w tej pierwszej części taki found footage lekki, wyczuwalny jest jakiś taki retro vibe. Czytałem na filmu Webbie, przed wizytą w kinie recenzję bodajże Czartoryskiego, który no ogólnie tak raczej no bez emocji zjechał ten film. Tak jakieś chyba 5 na 10 dał cytuję w pamięci, więc nie bierzcie tego na poważnie. Ja daję 4 na 10 i tutaj zgadzam się z tamtą recenzją Czara że tutaj wszystko, wszystkiego jest tak trochę w półśrodek. Pół tak jakby, no, nic, nic, nic, tutaj się nie dzieje, tak jakby brak, brak odwagi trochę, ale przechodząc do trzeciego segmentu, to, to co fajne jest w tym filmie, to to, że właśnie trzy historie na przestrzeni dziejów mamy pokazane w tym samym jednym domostwie. To jest trochę teraz myk jak w nowym filmie Roberta Zemekisa Here z Tomem Hanksem, gdzie Kamera na statywie stoi od czasów prehistorycznych w tym samym miejscu do momentu, w którym pojawi się dom i wybuduje się tam mieszkanie i w tym mieszkaniu dzieją się losy właściwie na przestrzeni całego wieku XX. Film powiedziałbym jak najbardziej, w, w jak, pod hasłem w jak najbardziej komercyjny sposób możemy sprzedać kamery na statywie szerokiej, mainstreamowej publiczności. Nie oglądajcie Jean Dilman, Chantal Ackerman, tylko obejrzyjcie HIR, bo tam będziecie bardziej, będziecie bardziej tą statyczną kamerą cały czas kurczę zapomniałem słowa, będziecie pobudzani no ja strasznie się nudziłem na tym filmie u Chantal Ackerman kamera stoi w jednym miejscu i tam szukamy, rzeczywiście aktywnie musimy uczestniczyć a tutaj tyle jest atrakcji na tym ekranie że będąc my, my mamy takie POV czwartej ściany w tym filmie Hir. to obserwujemy jakby wszystko na tacy no to było okropne doświadczenie dla mnie no ale ale wracając do naszego nawiedzonego domu, to tutaj kamera wszędzie schodzi, jeździ, wierci, pędzi, robi różne rzeczy. Powiedziałbym, że ten trzeci zimowy, minimalistyczny segment to segment takiej parki, która przyjeżdża tam do tego domu już po pewnym czasie, w zimę właśnie, kobieta i mężczyzna i jest to jak najbardziej do bólu prosty i przewidywalny segment, również w kontekście tego filmu i tych poprzednich segmentów. E, otóż kobieta myje się pod prysznicem, e, patrzy jak za oknem jej facet załatwia jakieś sprawy przez telefon, e, ptak wlatuje w szybę, ona się przestrasza. Właściwie ten śnieg to jest tylko poza domem. tak? I wpływ na całą historię ma to, że jest to zima po prostu. Tak Dla urozmaicenia to było wrzucone, ten, ten śnieg większej roli nie odgrywa, więc no, czuję, że tracę mój i wasz czas, im więcej gadam o tym filmie i tylko z tego powodu mówię o tym, że założyłem sobie, nagrywając pierwszą część tego podcastu, że to będzie fajny zimowy film. I jestem teraz zobowiązany mówić Wam o tym filmie, a zdrowy rozsądek podpowiada, żeby Wam tego nie mówić i żeby powiedzieć Wam, żebyście sobie dali spokój z filmem Diesel, bo zaoszczędzicie pieniądze, czas i, i wszystko, i... a ja doznałem syndromu sztokholmskiego, siedząc na tym filmie, bo jak, bo, bo, bo, pomyślałem, że się spóźniając te pięć minut, to, że w tej pierwszej noweli był śnieg na polu, na dworze. Yy, I no, już, już siedziałem siedziałem na tym filmie i myślę, kurczę nie będę miał o czym powiedzieć w drugiej części double feature'owego podcastu ale patrzę, w trzecim segmencie nagle pojawił się ten film, który był w ten śnieg, który był w trailerze ta grecka bogini przywiodła do tego filmu nam śnieg i co? no i ja się tak cieszyłem że widzę ten śnieg, ale, ale to nie poprawiło jakości tego trzeciego segmentu <śmiech> Tak więc bizel 4 na 10 nie polecam i najmocniej przepraszam Was za to rozczarowanie, ale z tych dwóch pozycji to i bardziej polecam Wam strefę, która paradoksalnie nie ma śniegu, ale ten klimat zimowych wyciągów orczyków jest. I dlaczego ja w ogóle na takiej przestrzeni 2-4 nagrywam to? Bardzo ciepła zima, słuchajcie. No narzekają góry, ale na brak śniegu. Teraz dopiero trzy dni po Nowym Roku w Krakowie jakieś okruchy śniegu się pokazały, a przecież 10 stopni. Wczoraj, 2 stycznia, 10 stopni było w Krakowie. Pojechałem do biblioteki wypożyczyć jakieś książki na rowerze, bo było tak ciepło. Akurat było... 3 godziny później załamanie pogody i pogoda i temperatura spadła do 1 stopni nad poziomem 0. E, więc właśnie teraz może tej zimy trochę przyjdzie i ja również zmotywuję się tym samym do e, kolejnych odcinków z cyklu filmy zimowe, co do której proszę was, abyście mi dawali informacje, co być może z nowości coś mi ominęło. E, jakiś serial dawajcie znać, co warto obejrzeć, może ja po to sięgnę. No i teraz na osłodę, na deser, no to kilka tak zwanych honorable mentiones. Mianowicie, mianowicie Władca Pierścieni, Wojna Rohirrimów. Bajka animowana, scena oblężenia twierdzy tego jaru. Tam pada śnieg. Tam jest dużo śniegu. Ta scena to jest coś, co można polecić miłośnikom. Chociaż ten film Władca Pierścieni Wojna Ro Rohirrimów dla mnie troszkę za długi, troszkę rozmemłany. Nie jestem fanatykiem Władcy Pierścieni. Fajne momenty. Dziwiło mnie taki rozstrzał pomiędzy tłem a postaciami, jeśli chodzi o sposób animacji. No jednak ta cała scena oblężenia, naprawdę dużo zimy, to, to budowanie wielkiej wieży, która potem się zawala, Choć tutaj śmierć jednego z bohaterów, który zamarzł w pozycji na stojąco, wzbudziła rechot publiczności, bo zbyt patetyczne, zbyt absurdalne to nam się wydawało. Ja też w duchu, szczerze mówiąc, prychnąłem, bo, bo ten facet tak walczył o tę twierdzę, że, że zamarł w lodowatym uścisku tej, tej, tej bogini chyba śniegu i, i, i lodu, bo... No w pozycji walczącej facet zamarzł, no trudno mi w to uwierzyć, ale okej, okay. Ars Poetica. E, narzeczona dla księcia 1987 rok. E, kolejny paradoks, tutaj nie ma śniegu, e, ale jest to film jak najbardziej ocieplający, który ja sobie ostatnio po powtórzyłem po latach, po powrocie z gór Beskidu Wyspowego, taką krótką spacerkową wędrówkę sobie zrobiłem, gdzie nagrałem recenzję zupy czosnkowej w schronisku Kudłacze. Powiem wam, że pod takim po powrocie, jeżeli chcielibyście się coś ocieplić, to narzeczona dla księcia e, Princess of Bride, rewelacyjny film, fantazy z domieszką humoru, z Peterem Falkiem, e, który rozgrzeje wasze serca. A dlaczego o nim wspominam? I tutaj znowu pretekst, ponieważ ten film ma klamrę, e, gdzie Peter Falk opowiada, właściwie czyta książkę, Książkę o narzeczonej dla księcia właśnie w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Więc ta klamra jest napakowana. Um... Jest napakowana w ozdobami choinkowymi, za oknem pada śnieg i e, tym wszystkim co kojarzy się nam z ciepłem świąt. I taki jest ten film, choć dzieje się, to, to jest film fantazy, który jest cały słoneczny, letni, piękny, piękny film. E, u mnie dostał ocenę 8 na 10. I właściwie będę kończył, będę kończył, bo nie chcę już mówić o polskim filmie. To nie mój film z zeszłego roku, bo tam znowu nie ma śniegu, ale jest dużo mrozu takiego mentalnego, podróż przez... Hel, partnera i partnerki. Film obyczajowy, film wartościowy myślę. Byłem na nim w kinie, podobał mi się, ale już nie chcę przedłużać. Mróz, Mróz to jest taki zimny film. Zimny film do obejrzenia nad morzem i bardziej bym go dał do filmów wakacyjnych, którą to serię w tym roku pominąłem. Dlatego tylko tak wspominam i zajawiam, czy kiedyś do tego wrócę Film jak najbardziej morski, pełną gębą, film wakacyjny, ale wiem, że są miłośnicy wyjazdu nad morze zimą. I może to jedyne zdanie na koniec, które powiem, że jeżeli jedziecie spędzić święta, ferie zimowe nad polskim morzem, no to jest to film pod tytułem To nie mój film idealny Idealny, żeby go obejrzeć Czy z żoną, czy z partnerką Taki film o związkach O związkach O związkach kobieta i mężczyzna O roli kobiety i mężczyzny Debiut naprawdę coś, coś ciekawego, coś trochę innego niż na co dzień spotykamy się w polskim kinie. Dlatego tutaj też Honorable Męszyn ode mnie idzie kciuk w górę. I na koniec tradycyjnie dziękuję patronom za wsparcie. Możecie tam kupić mi kawusie albo ciepłą herbatkę. Bardzo im dziękuję. Wszyscy patroni dostają przedpremierowy dostęp do wszystkich odcinków. Dodatkowe materiały wideo, i inne bariery na grupce facebookowej. Dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.